Wiadomości z rynku nieruchomości. Wzrost liczby nowych budów. W w październiku do najniższego poziomu od 7 miesięcy liczba nowych budów domów skoczyła w grudniu o ponad 10%. Powołując się na dane Departamentu Handlu, The New York Times donosi, iż w grudniu liczba pozwoleń na rozpoczęcie budów wzrosła do najwyższego poziomu w ciągu ostatnich 5 miesięcy. Ponieważ liczba pozwoleń rośnie w szybszym tempie niż liczba nowych budów, budowy nowych rezydencji powinny w nadchodzących miesiącach kontynuować trend wzrostowy. Pokolenie milenium ma wpływ na rynek nieruchomości. Wiele mówi się o tym, co pokolenie milenium będzie oznaczać dla rynku realnościowego. Jednak obecnie większą uwagę skupia na sobie określona część tej grupy, a mianowicie starsi mileniowcy, czyli 43 miliony młodych dorosłych w wieku od 25 do 34 lat w Stanach Zjednoczonych, którzy posiadają ogromną władzę gospodarczą dzięki ich decyzjom zakupowym. Główny ekonomista, realto.com, opowiedział o rynku nieruchomości oraz wpływie, jaki ma na niego starsze pokolenie milenium. Serwis ten przyjrzał się miastom o wysokiej populacji starszych mileniowców oraz sprzedażom za miesiące od lipca do października. Na podstawie tych danych sporządził listę najgorętszych rynków dla pokolenia milenium w 2016 roku. Numerem jeden jest Atlanta w stanie Georgia, która znalazła się również na szczycie rankingu najlepszych miast dla młodych profesjonalistów i nowych absolwentów szkół wyższych przygotowanego przez finansowy serwis informacyjny Market MarketWatch. Wśród pierwszej piątki są także Pittsburgh w stanie Pensylwania, Memphis w stanie Tennessee, Boston, w Massachusetts i Austin w stanie Teksas. Wzrost kapitału własnego. Jak wynika z najnowszych danych firmy zajmujące się analizą rynku nieruchomości CoreLogic, 92% wszystkich właścicieli domów posiada obecnie dodatni kapitał własny w ich nieruchomościach. W trzecim kwartale 2015 roku ponad ćwierć miliona właścicieli domów pokonało trudności finansowe, a saldo ich kredytów hipotecznych przestało przekraczać wartość ich nieruchomości. W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku liczba domów z dodatnim kapitałem własnym wzrosła o ponad milion. Ofiary Sandy mogą uniknąć konfiskaty nieruchomości. Właściciele domów uszkodzonych przez huragan Sandy mogą uniknąć przejęcia nieruchomości przez banki, jeśli gubernator New Jersey Chris Christie podpisze projekt ustawy przyjęty przez ustawodawców w stanie New Jersey. Fair Share Housing Center szacuje, iż w 2012 roku huragan poważnie uszkodził ponad 40 tysięcy domów. Jeśli projekt ustawy zostanie przyjęty, właściciele domów, którzy kwalifikują się do uzyskania pomocy państwa na odbudowę ich nieruchomości, a którzy jeszcze nie otrzymali takich środków, będą w stanie opóźnić konfiskaty nieruchomości nawet o trzy lata. Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas!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 AM1030 WNVR Vernon Hills, Chicago AM1300 WRDZ, LaGrange, Chicago Polskie Radio Chicago Jeżeli myślisz o sprzedaży swojego domu, pomyśl o nas Sprzedajemy szybko, sprawnie, profesjonalnie Pełny serwis od A do Z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 Wiadomości z rynku nieruchomości Spadek liczby niezamieszkałych nieruchomości Według najnowszych danych Biura do spraw Ewidencji Ludności opublikowanych na blogu Economist Outlook na portalu internetowym Realtor.org Innym pozytywnym wskaźnikiem kondycji i siły rynku realnościowego jest spadek liczby pustostanów. Zdaniem Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast opuszczone nieruchomości, które można znaleźć w miastach, na przedmieściach i obszarach wiejskich mogą mieć negatywny wpływ na wartość sąsiednich domów. W skali kraju wskaźnik pustostanów spadł w trzecim kwartale 2015 roku poniżej poziomu 2%. Ostrzeżenie dla kredytodawców komercyjnych Federalne organy nadzoru bankowego spotkały się, aby omówić obawy dotyczące luźnych standardów kredytowych dla komercyjnych kredytów hipotecznych. Serwis informacyjny Reuters donosi, iż Rezerwa Federalna, Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów i Urząd Kontrolera Waluty wyraziły obawy wobec kredytodawców komercyjnych. Ich zdaniem liberalne warunki ubezpieczeń mogą spowodować problemy dla stabilności finansowej banków i gospodarki Stanów Zjednoczonych. Jeśli ich obawy się utrzymają, kredytodawcy komercyjni mogą być zmuszeni do podniesienia kapitału, zaostrzenia standardów kredytowych i dokładniejszego sprawdzenia zdolności kredytobiorców do spłaty kredytów. Zapasy pozostaną na niskim poziomie w 2016 roku. Zdaniem internetowego czasopisma handlowego Housing Wire, niedobór nieruchomości na sprzedaż zahamuje wzrost sprzedaży domów w 2016 roku. Jak twierdzi grupa badawcza i Economics, surowe warunki mające wpływ na zapasy nieruchomości będą powstrzymywać rozwój rynku realnościowego w nadchodzącym roku, nawet jeśli popyt na domy pozostanie silny. Dyrektor generalny Third Federal Savings and Loan powiedział Fax Business News, że jednym z kluczowych czynników powstrzymujących wzrost zapasów nieruchomości jest brak zaufania konsumentów. Mimo tych przeciwności Capital Economics prognozuje wzrost sprzedaży domów powyżej 5,5 miliona nieruchomości do końca 2017 roku.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 z rynku nieruchomości. Wyższe oprocentowanie może stymulować rynek nieruchomości. Ostatnia zmiana rezerwy federalnej w polityce monetarnej może przynieść niewielki wzrost oprocentowania kredytów hipotecznych donosi czasopismo handlowe National Mortgage News. Ale to jaki ta kolejna podwyżka stóp kredytowych ma wpływ na rynek realnościowy, stanowi temat dyskusji wśród ekspertów z branży. Dyrektor generalny Carolina Bank Holdings twierdzi, że początkowy wzrost jest mniej istotny niż stopa kolejnych podwyżek. Jego zdaniem powolne i stałe podwyżki w rzeczywistości będą korzystne dla branży kredytowej. Zdaniem Głównego Ekonomisty Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami podwyżka oprocentowania powinna wpłynąć na poprawę zaufania konsumentów. Wyższe oprocentowanie pokazuje, że gospodarka ma się coraz lepiej, a także może zachęcić większą liczbę nabywców domów do wejścia na rynek w 2016 roku. Mileniowcy wyprowadzają się od rodziców. Rodziny w całej Ameryce mogą wkrótce mieć wolny kolejny pokój. Bloomberg News donosi, iż dzieje się tak dlatego, że, jak sugeruje gigant hipoteczny Fannie Mae, liczba młodych dorosłych mieszkających z rodzicami będzie spadać w 2016 roku. Raport Fannie Mae bazuje na danych uzyskanych z badania przeprowadzonego przez Biuro do Spraw Ewidencji Ludności. W związku z przewidywanym wzrostem liczby mileniowców wchodzących na rynek, Fannie Mae przewiduje, iż więcej firm budowlanych będzie dostosowywać swoje nowe projekty do Potrzeb początkujących nabywców. Gorące trendy w wyposażeniu domów. Serwis Realtor.com przygotował listę najgorętszych trendów w zakresie wyposażenia domów w 2015 roku. Udogodnieniem numer jeden w rankingach internetowych jest kominek. Prawie jedna czwarta wszystkich ofert domów na sprzedaż zachwala kominek jako wyposażenie, które koniecznie trzeba mieć. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się kolejno podłogi drewniane i inne twarde pokrycia podłóg. Pierwszą piątkę zamykają granitowe blaty w kuchni na miejscu czwartym i urządzenia ze stali nierdzewnej na miejscu piątym.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 847 647 -4000. 847 -647 posiadłość Posiadłość.com Szukasz okazji? Mamy domy, domki, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna. Oto nasze najnowsze oferty. Szamburg. Sześciopokojowy, trzysypialniowy dom parterowy. Półtorej łazienki. Kominek w salonie. Garaż na jeden samochód. Wystarczy 6300 wkładów własnego, a rata pożyczki wyniesie jedyne 830 dolarów miesięcznie.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 F*** <phone rings>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 Pięć pytań, które należy sobie zadać, zanim kupisz drugi dom. Jeśli, jak wiele innych osób, co roku powracasz do ulubionego miejsca wypoczynku na plaży, nad jeziorem lub w górach, to prawdopodobnie zastanawiasz się nad kupnem własnego miejsca właśnie tam. Zamiast wynajmowania nieruchomości na wakacje, marzy Ci się własny dom wakacyjny, przystań, gdzie Ty i Twoja rodzina będziecie mogli spędzić szczęśliwe chwile. Ale czy naprawdę możesz to zrobić? Czy masz na to pieniądze, czas i wystarczająco dużo determinacji? Skąd możesz wiedzieć na pewno? Przygotowaliśmy dla Ciebie pięć ważnych pytań, które powinieneś przemyśleć. A zatem zaczynamy. Pierwsze pytanie jest niezmiernie ważne. Czy mnie na to stać? Zanim zdecydujesz, czy jesteś gotowy na drugi dom, zastanów się, jak zamierzasz za niego zapłacić. Jeśli masz gotówkę, to świetnie. Według Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami 30% nabywców domów wakacyjnych zapłaciło za nie gotówką. Ale jeśli chcesz uzyskać kredyt, musisz mieć wystarczające dochody na pokrycie płatności zarówno za pierwszą, jak i drugą nieruchomość. I nie chodzi tylko o przepływ środków pieniężnych. Będziesz potrzebował również gotówki banku. Musisz mieć wystarczająco dużo pieniędzy na pokrycie wkładu własnego i kosztów zamknięcia transakcji. Tak jak w przypadku zakupu każdego innego domu. A więc, czy możesz sobie na to pozwolić? Na to pytanie odpowie kredytodawca. Pytanie numer dwa. Jak daleko jest ta nieruchomość? Jeśli masz zamiar korzystać z drugiego domu tak często jak to możliwe, może powinieneś wybrać takie miejsce docelowe, które znajduje się niezbyt daleko od Twojego głównego miejsca zamieszkania. Chyba, że lubisz długie podróże. Badania pokazują, że nabywcy kupujący drugi dom decydują się obecnie na miejsca położone dalej niż kiedykolwiek wcześniej. Według Krajowego Związku Realnościowców oraz strony internetowej zajmującej się wynajmem nieruchomości wakacyjnych Home Away średnia długość, jaką pokonują właściciele drugich domów, wynosi 322 mile, co oznacza albo około 7 godzin jazdy samochodem, albo 1 godzinę lotu. To naprawdę duża zmiana, ponieważ zaledwie 10 lat temu większość domów wakacyjnych znajdowała się o wiele bliżej, mniej niż 50 mil od pierwszej nieruchomości, ale czasy się zmieniły. A teraz pytanie trzecie. Czy chcę go wynająć, czy nie? To pytanie dotyczy zarówno tego, jak chcesz korzystać z tego domu i jak zamierzasz za niego zapłacić. Jeśli chcesz móc jeździć do tego miejsca w każdej chwili, kiedy tylko przyjdzie Ci na to ochota, czy to w ciągu tygodnia, na weekend lub na cały miesiąc, to nie będziesz chciał go wynająć. Ale jeśli masz zamiar wybrać się tam raz lub dwa razy w roku, to może warto byłoby go wynająć na resztę czasu. Dochody z wynajmu mogą pomóc Ci w spłacie hipoteki i w pokryciu innych wydatków. Ale nie zapomnij, jeśli wynajmujesz swój dom wakacyjny na więcej niż dwa tygodnie, będziesz musiał zapłacić podatek dochodowy od pobieranego przez Ciebie czynszu. Pytanie numer cztery. Czy powinienem kupić samodzielnie, czy na spółkę z przyjaciółmi i rodziną? Jeśli lubisz spędzać wakacje w tym samym miejscu, co niektórzy Twoi przyjaciele i krewni, warto pomyśleć o zakupie grupowym, aby zaoszczędzić pieniądze. Może to być jednak skomplikowane, ponieważ kupujesz, a może nawet bierzesz kredyt hipoteczny i płacisz wszystkie miesięczne rachunki wspólnie z innymi. Ale wiele osób decyduje się na takie rozwiązanie, a to świetny sposób na posiadanie domu wakacyjnego bez konieczności rozbijania banku. Wystarczy wszystko dokładnie sprawdzić i mieć na piśmie, począwszy od takich szczegółów jak kto, kiedy i na jak długo ma nieruchomość do swojej dyspozycji, a skończywszy na tym, co stanie się, jeśli ktoś nie może spłacać hipoteki. Planowanie z wyprzedzeniem jest niezwykle istotne, gdy myślisz o posiadaniu takiej nieruchomości wspólnie z rodziną lub przyjaciółmi. I wreszcie pytanie piąte. Czy chcesz tam zamieszkać po przejściu na emeryturę? To się często zdarza. Ludzie kupują dom wakacyjny z myślą, że pewnego dnia stanie się on ich głównym miejscem zamieszkania. To świetny plan. Zwłaszcza, że stopy procentowe są teraz niskie. Po co czekać z zakupem domu, w którym będziesz mieszkać, będąc na emeryturze, aż stopy procentowe pójdą znacznie w górę? Chodzi o to, aby teraz skorzystać z takiej nieruchomości jako domu wakacyjnego i mieszkać w pierwszym domu, a gdy przejdziesz na emeryturę, sprzedać dotychczasowe główne miejsce zamieszkania i przenieść się do domu wakacyjnego na stałe. Tym sposobem nie musisz się już martwić, gdzie zamieszkasz, będąc na emeryturze. Upewnij się tylko, że możesz w niej mieszkać przez cały Rok. I że będziesz miał do dyspozycji wszelkiego rodzaju usługi i udogodnienia, które będą Ci potrzebne, jak będziesz seniorem. I to już wszystko. Pięć pytań dotyczących drugiego domu i Ciebie. Więc, czego się dowiedziałeś? Czy pomysł zakupu domu urlopowego brzmi lepiej niż kiedykolwiek? Czy może ta myśl przeraża Cię jeszcze bardziej? Cóż, tak czy inaczej pamiętaj, co roku miliony Amerykanów decydują się na ten krok. Może i ty się zdecydujesz.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 AM 1030, WNVR, Vernon Hills, Chicago. And AM 1300, WRDZ, LaGrange, Chicago. Pulse Radio Chicago.